Witam was wszystkich. Czy dobrze mi słychać? Aha, dobrze. Yy, witam was wszystkich. Ania Alkoholiczka. Yy, to jest wielka łaska. Ja uważam, że dzielenie się swoim doświadczeniem to naprawdę jest łaska od Boga i za to wam dziękuję, że zaprosiliście mnie i daliście mi tę tą, tą możliwość. Yy, moja data trzeźwości to 21 stycznia 2005 rok. Mam sponsorkę, sama też sponsoruję. Tutaj mnie zaproszono, żebym podzieliła się swoimi doświadczeniami z kroku czwartego. Jeśli chciałabym mówić o kroku czwartym, ale też króciutko w kilku naprawdę słowach powiem o krokach go poprzedzających, dlatego że uważam, że jestem po prostu zauroczona, zafascynowana tym programem i tym, że właśnie wszystkie te kroki, są tak ułożone, że jeden po prostu wynika z, z poprzedniego i każdy kolejny z poprzedniego i że wszystkie te kroki są jeden po drugim naprawdę tak bardzo ważne i, i, wszystkie, i, i wszystkie prowadzą do rozwiązania. Czwarty, mówiąc o czwartym kroku, no nie mogę nie powiedzieć też o pierwszym, kiedy to uznałam swoją bezsilność wobec alkoholu, kiedy przyznałam się, w głębi mojego jestestwa do tego, że jestem alkoholiczką i że nie kieruję moim życiem i że jestem bezsilna wobec alkoholu. Ale nie tylko wobec alkoholu, ale wobec życia. Wobec sytuacji, zdarzeń, ludzi i wszystkiego, co po prostu mnie otacza, wobec, wobec życia. Ja nie piję już 17 lat, ale na programie weszłam na program po 16 latach dopiero nie picia. I mogę powiedzieć, że to, co przeszłam przez ten czas nie pijąc i nie mając rozwiązania, to uważam, że to jest piekło. I program i program i wspólnota uratowały mi życie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo po 16 latach nie niepicia byłam doprowadzona do takiego stanu, że stanęłam przed ścianą i po prostu chciałam umrzeć, bo nie byłam w stanie już tak dłużej żyć, nie mając właśnie tego rozwiązania w postaci alkoholu a później nie mając rozwiązania w postaci programu. Więc kiedy uznałam tą bezsilność wobec alkoholu, ale i bezsilność wobec życia, w pierwszym kroku potrzebowałam poszukać tej siły większej ode mnie samej, tej siły, te, te, tego czegoś, co ma siłę, co ma moc, do tego, żeby przywrócić mi ten zdrowy rozsądek, tą poczytalność, to zdrowie duchowe, emocjonalne. I poszukiwałam tej siły i w drugim kroku musiałam uwierzyć, że jest ta siła większa ode mnie, która przywróci mi ten zdrowy rozsądek, to zdrowie. Musiałam zadać sobie pytanie, czy jest Bóg, czy Go nie ma, czy jest wszystkim albo niczym. I kiedy uznałam i, i, i uwierzyłam w to, że istnieje taka moc, taka, taka siła większa ode mnie samym, samej. Przeszłam do trzeciego kroku, czyli podjęłam decyzję, żeby powierzyć moje życie, moją wolę, moje myślenie, moje działanie opiece Boga. I musiałam w trzecim kroku uznać, że to nie ja jestem Bogiem. I że moje życie to nie jest moja sprawa. Że to jest sprawa Boga po prostu. I że nie ja jestem reżyserem i że nie ja kieruję własnym życiem, tylko Bóg kieruje i odtąd od kiedy zrobiłam ten trzeci krok, poszukuję właśnie drogowskazu w Bogu. Ale też, kiedy zrobiłam ten trzeci krok, na końcu trzeciego kroku jest napisane, że alkohol, że picie było tylko objawem, że ja musiałam dojść do, dotrzeć do przyczyn i uwarunkowań, które blokowały mnie, blokowały mnie od realizacji tej decyzji właśnie powierzenia Bogu opiece Boga, mojego życia i mojej woli, mojego działania, mojego myślenia. Ja musiałam znaleźć rzeczy, które blokowały mnie od Boga i od drugiego człowieka. Musiałam znaleźć te właśnie przyczyny i uwarunkowania, które sprawiły, że ja po prostu piłam, że moje życie było nie do zniesienia, zarówno po, wtedy, kiedy piłam, jak i wtedy, kiedy nie piłam. I Do tego służył mi właśnie czwarty krok, żeby znaleźć te rzeczy, które blokowały mnie od Boga i od drugiego człowieka. I kiedy to jest tak, tłumaczyła mi sponsorka, że to jest tak, i zresztą to jest opisane w Wielkiej Księdze, że to jest tak jak przedsiębiorstwo, które robi remanent. Wyrzuca rzeczy, które są niepotrzebne, które się nie sprawdzają, które nie działają, a zostawia rzeczy, które są przydatne, które przynoszą jakąś korzyść. Więc ja musiałam taką inwenturę, taki remanent zrobić z własnym życiem i wyszukać te rzeczy, które właśnie mi przeszkadzają, które nie działają, które blokują mnie od Boga i sprawiają, że ja nie jestem w stanie powierzyć właśnie mojego życia, mojej woli, opiece Boga, tak jak go rozumiem. I tutaj w Wielkiej Księdze jest też napisane, że to, co doprowadziło mnie właśnie do... Klęski, co spowodowało moją klęskę, to jest właśnie moje ja wyrażane na różne sposoby. I to jest tutaj opisane, że to moje ja jest wyrażane właśnie w takich y, obszarach. W obszarach właśnie y, uraz, lęku i seksu. I ja musiałam dotrzeć właśnie tutaj do tych... Y, do tych wad charakteru, które sprawiały właśnie, że ja te urazy, te lęki i te relacje z drugim człowiekiem miałam po prostu wypaczone. I, i ten krok to jest ta, pierwszy krok, taki naprawdę, y, który wymaga ode mnie podjęcia decyzji i takiego konkretnego działania bo tutaj musiałam podjąć takie konkretne działanie, praktyczne. Musiałam zakupić zeszyt, długopis, musiałam napisać tabelki i musiałam po prostu się przyjrzeć mojemu życiu. Pierwsza tabelka dotyczyła uraz. Tabelka ta składała się z czterech kolumn. W pierwszej kolumnie była osoba, w drugiej kolumnie była przyczyna, w trzeciej kolumnie była, e, pisałam na co dana sytuacja miała wpływ, a czwartą kolumnę zostawiałam pustą. Tam miały się znaleźć właśnie moje braki charakteru, moje wady charakteru, które sprawiały, że ja te urazy czułam. E, tak, moja sponsorka powiedziała, że ma być to lista uraz, nie historia. Ja nie mam opisywać, opisywać całych tych sytuacji, które wywoływały we mnie urazy, ale ja mam napisać Krótko, kilka słów, pięć słów, nie więcej. Bo jak będę rozpisywać się, będę się koncentrować na tych urazach, to one będą rosły w mojej głowie, będę je wyolbrzymiała, będę się po prostu na nich skupiała. I kiedy wypisałam te wszystkie urazy, począwszy od, od, od, odkąd sięgałam pamięcią, od dzieciństwa, do rodziców, do nauczycieli, do męża, do. Yy, mnóstwa osób, do instytucji, kiedy wypisałam te wszystkie urazy i wypisałam na co, na co dana sytuacja miała wpływ, że miała wpływ na moje poczucie własnej wartości, na finanse, na ambicje, na relacje z innymi ludźmi i czytając, ale to później opowiem, w piątym kroku ze sponsorką Ustalałyśmy, jakie tutaj wady charakteru sprawiały, że ja te urazy czułam. Ale po napisaniu tych uraz w Wielkiej Księdze jest od razu rozwiązanie, od razu lekarstwo, od razu jest napisane, co ja z daną urazą, z daną osobą, z daną sytuacją mam zrobić, bo ja przez całe życie karmiłam się tym, tymi urazami. Ja miałam ogromną urazę do moich rodziców, do mojego ojca alkoholika, do mojej mamy, która mnie zaniedbywała. Przez całe życie karmiłam się tymi urazami. To tak, jakbym piła truciznę i yy, życzyła, żeby osoba, do której czuję urazy, żeby od tej trucizny zmarła. Te, te urazy mnie niszczyły. To ja po prostu nie potrafiłam sobie z nimi poradzić, i one mnie, tak jak tutaj jest napisane, że uraza jest złoczyńcą numer jeden, niż ona więcej alkoholików niż cokolwiek innego. I tak było właśnie ze mną, że ja tymi urazami żyłam i one mnie zatruwały i ja nie potrafiłam sobie z nimi poranić. I Uświadomiłam sobie sponsorka mi uświadomiła, że ja jestem bezsilna wobec tych moich uraz, że ja sama z siebie z nimi nic nie zrobię, że ja sobie z nimi nie poradzę i że nie mam do tego siły, że po prostu jestem bezsilna. Nie potrafię ich puścić sama z własnej woli i do tego potrzebny jest Bóg. I ja muszę prosić Boga, żeby mi je zabrał. Tak na stronie właśnie 68. Jest rozwiązanie. Jest napisane w Wielkiej Księdze, co mam zrobić, żeby się tych uraz pozbyć. Że jeśli wydaje mi się, że zostałam skrzywdzona przez, przez ludzi, mam przyjąć taki kurs we własnej głowie, we własnym nastawieniu, że mam uznać, że ludzie, być może ludzie, którzy mnie skrzywdzili, byli też chorzy. Że mam prosić Boga, żeby okazał mi taką samą tolerancję, miłość i życzliwość dla tych osób, jaką okazałabym choremu człowiekowi. Jeśli ktoś mnie skrzywdził, mam mówić, to chory człowiek, jak mogę mu pomóc najlepiej? Boże, chroń mnie od uczucia gniewu. Każdy krok ma modlitwę. Każdy krok jest oparty na Bogu, na pomocy Boga, bo ja sama z siebie jestem niczym. Bo ja jestem bezsilna, bo ja nie daję rady. Ja w każdym kroku muszę prosić Boga o pomoc. Tak samo z urazami, jak przez 50 lat nosiłam te urazy w sercu i nie byłam sobie w stanie z nimi poradzić. Ani terapeuci, ani psychologowie, ani psychiatrzy, ani księża, ani egzorcyści. Nikt nie był w stanie mi pomóc pozbyć się tych uraz. Dopiero Bóg, dopiero program, dopiero modlitwa pomogła mi uporać się i pozbyć się tych uraz. Największą urazę miałam do mojej mamy, której nie mogłam się przez 50 lat pozbyć. Dopiero modlitwa na stronie 559. Tam jest napisane, że jeśli czujesz do kogoś urazę, Módl się za Niego, życz Mu wszystkiego co najlepsze, a w miejsce urazy, złości i gniewu pojawi się miłość, tolerancja i współczucie. Ja za moją mamę przez wiele miesięcy się modliłam taką modlitwą. Boże, obdarz zdrowiem, miłością i spokojem moją mamę, a mnie uwolnij od uczucia złości, gniewu i urazy. Tam jest napisane na tej stronie... Żeby się modlić przez dwa tygodnie. Ja się modliłam przez kilka miesięcy, aż w końcu puściło. Naprawdę, ja w tej chwili nie mam urazy już do mojej mamy. Ja czuję się wolna. Naprawdę, to jest tak ogromne błogosławieństwo. Taką ogromną wdzięczność czuję do programu. Chociażby właśnie za to, że ja nie czuję już urazy do mojej mamy. Że Bóg mi ją zabrał. Bóg mi zabrał, bo ja sama z siebie nie byłam w stanie się... Ich pozbyć. Drugą tabelką to była tabelka lęku. I tutaj musiałam wypisać, wypisać swoje lęki. I w Wielkiej Księdze jest napisane, że lęk pojawia się wtedy, skąd mamy te lęki. Że napisane jest w Wielkiej Księdze, że zawiodło nas poleganie na sobie, że ja nie ufałam Bogu, że i mnie się wydawało, że ja wszystko muszę sama ogarnąć że po prostu Boga nie ma. Ja w tej tabelce powypisywałam, powypisywałam swoje lęki. Najczęściej były to lęki urojone, jak się okazało, które były tylko i wyłącznie w mojej głowie. W Wielkiej Księdze Bill tak pięknie opisał cztery takie główne wady charakteru. Jak tutaj y, y, jest napisane braki charakteru, wady charakteru y, Cztery, cztery główne na różnych stronach jest, jest, są one opisane tutaj przez Bila Wielki Księdze. Pierwsza wada charakteru właśnie, że jestem w centrum Wszechświata i trzy pozostałe wady charakteru to tak naprawdę lęki. Lęki, które zawarłam w tej, które okazało się, że mam właśnie w tej tabelce lęku, że wyszły lęk, że nie ma Boga i wszystko muszę sama ogarnąć, że nie ufam temu Bogu. Że wydaje mi się, że to ja jestem Bogiem, i wszystko leży w moich rękach. Kolejny lęk to lęk, że jestem niewystarczająco dobra, że jestem gorsza. I stąd wywodzą się takie choroby ducha, jak właśnie niskie poczucie własnej wartości, brak poczucia, yy, brak poczucia właśnie takiej, takiej wartości. Czuję się zawsze gorsza, yy, inna. Yy, porównuje się z innymi osobami, porównuje się albo w jedną stronę, czyli, czyli czuje się gorsza, albo porównuje się w drugą stronę, czyli czuje się lepsza. Bo każda z tych wad charakteru ma dwie strony, stronę taką właśnie lepszą i gorszą. Jeśli ja mam lęk, że jestem niewystarczająco dobra, ale też lęk, że nie lęk, tylko drugą stroną tej wady charakteru jest to, że jestem lepsza, że potrafię się porównywać z osobami i, i, i czuć się lepsza, ale też, że czuć się gorsza. I trzecim takim lękiem, też opisanym w Wielkiej Księdze, jest lęk, co o mnie myślą i mówią inni. I wszystkie te lęki tutaj wypisane w tej tabelce wywodziły się z tych trzech głównych lęków. Czyli, że jestem niewystarczająco dobra, lęk co o mnie myślą i mówią inni i lęk, że nie ma Boga i sama muszę wszystko to ogarnąć. Tak samo w urazach, kiedy wypełniałam tą trzecią, czwartą kolumnę z moją sponsorką, też kiedy tam y, wypisywałyśmy wady charakteru, które sprawiały, ona mi kazała zerknąć na te urazy od drugiej strony, nie patrzeć na to, co zrobili mi ludzie, w jaki sposób mnie skrzywdzili, ale spojrzeć od końca jakby, czyli zobaczyć, jakie wady charakteru sprawiały, że ja te urazy nosiłam w sobie, że ja tymi urazami żyłam, że ja te urazy po prostu czułam. I tutaj też te cztery takie braki charakteru, cztery wady, że jestem w centrum wszechświata. Wszystko chodzi o mnie, wszystko kręci się wokół mnie i lęk, że nie ma Boga i wszystko sama muszę ogarnąć i lęk, co o mnie myślą i mówią inni i lęk, że jestem niewystarczająco dobra. Czyli te wady charakteru sprawiały, że ja czułam te urazy że ja nie potrafiłam sobie z nimi poradzić, że ja nie je niosłam przez całe życie nieraz i nimi karmiłam i zatruwałam swojego ducha właśnie przez te wady charakteru, które odgradzały mnie od Boga i od drugiego człowieka. I tutaj też jest taka piękna modlitwa, bo jak wspomniałam, każdy krok ma swoją modlitwę, bo ja sama z siebie jestem niczym. Ja potrzebuję Boga, bo ja jestem bezsilna wobec moich uraz, wobec moich lęków. I też tutaj Wielka Księga daje piękne rozwiązanie. Piękną modlitwę jest modlitwa o usunięcie lęków. Na stronie 69. Proszę Cię Boże, usuń ode mnie ten lęk i skieruj moją uwagę na to, kim chcesz, abym była. Jest obietnica od razu. Od razu zaczynamy uwalniać się od lęku. Piękna obietnica i piękna modlitwa. Ja bardzo często ją stosuję naprawdę bardzo często, bo lęk to była, to była taka cecha, że ja, wydawało mi się, że, jest, że ona jest ze mną złączona już na zawsze, że ja. Nie wyobrażałam sobie życia bez lęku, że ja każdego dnia budziłam się rano i ja czułam lęk. Ja nie wiedziałam skąd on się brał, dlaczego, po co i, i kiedy, ale ja zawsze czułam ten lęk. Mi się wydawało, że on jest ze mną zrośnięty i że ja muszę tak już do końca życia. A tutaj program mi dał rozwiązanie. Ja tą modlitwą, tą modlitwą Bóg usuwa ode mnie lęki. Bóg, Bóg zabiera ode mnie ten lęk. Za każdym razem, kiedy go czuję, klękam i proszę go, by mnie uwolnił od, od tego lęku. Naprawdę, i tu jest obietnica, od razu zaczynamy uwalniać się od lęku. I tak jest. I to działa. Kolejną, kolejną yy, rubryką, była yy, kolejną listą była lista tekstu, ale moja sponsorka powiedziała, że nie chodzi tutaj tylko o seks, że tutaj chodzi po prostu o relacje z drugim człowiekiem, że ja mam zastanowić się, dlaczego ja wchodziłam w różne relacje z ludźmi, dlaczego, do czego one mi były potrzebne, te relacje, co ja chciałam w ten sposób uzyskać, co ja chciałam ugrać dla siebie. I tutaj też Dostałam piękną odpowiedź, naprawdę też opierając się na, na właśnie tych wadach charakteru, które opisał tutaj Bill, że okazało się, że ja nawiązywałam relacje z ludźmi po to, żeby po prostu, żeby zagłuszyć ten lęk na przykład, że jestem niewystarczająco dobra. Że na przykład, jeśli oni mówili, że jeśli te osoby, z którymi nawiązywałam relacje, mówiły, że jestem super, że jestem wspaniała, cudowna, to ja taka się czułam, to ja taka byłam. A jeśli dane osoby, z którymi wchodziłam w relacje, mówiły, że jestem do kitu, że jestem do niczego, to ja taka się stawałam, że te osoby były dla mnie siłą wyższą, bo ja poszukiwałam Boga. A jeśli jakaś osoba, czy sytuacja, czy cokolwiek zaprząta moją uwagę w nadmiarze, jeśli ja poświęcam moje myśli, moją, moją uwagę, moje zaangażowanie jakiejś osobie, to znaczy, że ta osoba jest moją siłą wyższą, że ja nie nakierunkowuję wtedy mojej uwagi, mojego myślenia w kierunku siły wyższej, tylko na drugą osobę, czy na rzecz, czy na sytuację, czy na pieniądze, czy na pracę, czy na cokolwiek. A ja mam prosić siłę wyższą o to, żeby ona nakierunkowała moją uwagę, moje myślenie myślenie w jej kierunku, bo ja mam nawiązywać z nią relacje, bo to ona mnie leczy, nie drugi człowiek. Ja mam najpierw zwracać się do Boga, a później do drugiego człowieka. I tutaj też w tej liście, w tej liście, też właśnie wyszły moje wady charakteru, że ja chodziłam w różne relacje, w przeróżny sposób się zachowywałam, że próbowałam być y, miła, sympatyczna, że grałam, że byłam po prostu... Tutaj jest tak pięknie też opisane, że y, alkoholik zachowuje się jak aktor, że na zewnątrz pokazuje swą sceniczną postać i chce, żeby wszyscy widzieli go i odbierali właśnie z tej strony, z tej strony, którą prezentuje a w środku się czuje, że nie, że nie zasługuje na, na, na, na uznanie, że nie, nie zasługuje na, na uczucie, na miłość drugiego człowieka. W środku się czuje gorszy, niewystarczająco dobry. I tutaj w tej, w tej tabeli też wyszło właśnie, że ja, że te wady charakteru decydują o tym, w jakie ja związki wchodzę, w jakie relacje w jaki sposób ja się zachowuję w tych relacjach, że ja próbuję się przypodobać, że ja nie wybieram ludzi, towarzystwa, znajomych, przyjaciół yy, na tej zasadzie, że proszę Boga na przykład o wskazówki, nie, nie, nie dobieram sercem, tylko szukam takich osób, które by na przykład mnie dowartościowywały, które by sprawiały, że czu, czułabym się lepsza, yy, wspanialsza, bardziej dowartościowana, mądrzejsza i tak dalej. Że tutaj też nie było Boga, że tutaj nie, nie ufałam Bogu, że nie zawierzałam Bogu, nie oddawałam relacji, nie zapraszałam Boga do moich relacji. Że tutaj kierował mną lęk, że jestem niewystarczająco dobra. Że kierował mną lęk, że to o mnie myślą i mówią inni. No i że jestem, kolejna ta bada, czwarta, że jestem w centrum wszechświata i wszystko toczy się wokół mnie i wszystko chodzi o mnie. Tutaj, jeśli chodzi o tą tabelkę seksu, też tutaj są piękne modlitwy. Piękne modlitwy. I jest napisane też tutaj, że mam traktować tą dziedzinę życia jak każdy inny problem. I mam medytując pytać Boga właśnie, co zrobić z każdą poszczególną sprawą. Mam się zwracać do Boga, bo ja sama nie dam rady, bo ja sama nie potrafię, bo ja sama jestem bezsilna po prostu. Mam z każdą poszczególną sprawą zwracać się do Boga. Jest tutaj też na stronie 71. Piękne zasady są tutaj też napisane. Na przykład zasada... Którą, które później stosujemy w dwunastym kroku, stosujemy te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Tutaj jest taka piękna zasada. Unikamy historycznego myślenia i historycznych rad na przykład. Teraz czytałam z moją sponsorowaną właśnie tą listę seksu i ona o, miała obawy, że ja na przykład mogę ją osądzić, że ja mogę ją skrytykować, że ja mogę na przykład źle odebrać, to, co ona mi powie i przeczyta. A tu jest też tak pięknie napisane w pierwszym akapicie, że tylko Bóg może osądzić naszą sytuację seksualną. Że nie człowiek, nie sponsor, nie terapeuta, nie ksiądz, tylko Bóg może osądzić naszą sytuację. I tylko On, do Niego się z tym zwracamy. Ja mogę być narzędziem w rękach Boga, ale, ale nie mogę osądzać, nie mogę wypowiadać swojego zdania, nie mogę krytykować. Ja nie jestem od tego. Tylko Bóg może osądzić naszą sytuację seksualną. Jest tutaj też taka piękna modlitwa, yy, która... Odnosi się, uważam, do każdej mojej sprawy, każdej, każdego ka życiowego mojego jakiegoś błędu, jakiegoś zachowania. Tutaj jest na przykład napisane tak pięknie. Jeżeli i żałujemy tego, co zrobiliśmy i szczerze pragniemy, aby Bóg poprowadził nas do czegoś lepszego, wierzymy, że zostanie nam to wybaczone i wyciągniemy naukę z naszej lekcji. To może się odnosić do każdego naszego błędu, do każdego naszego potknięcia, do każdej naszej sytuacji życiowej. I też jest zwrot, zwrot do Boga. I też jest prośba do Boga. Bo ja sama z siebie jestem niczym, bo ja jestem bezsilny. I tutaj kończąc ten rozdział właśnie o seksie, też jest kolejna, kolejna modlitwa. W czwartym kroku bardzo dużo jest modlitw, że prosimy Boga o odpowiedni... Ideał, o przewodnictwo w każdej wątpliwej sytuacji, o zdrowy rozsądek oraz o siłę wyrobić to, co należy. I znowu zwracam się do Boga, bo ja sama nie potrafię osądzić, co jest dobre, co złe, bo ja sama nie mam zdrowego rozsądku, bo ja jestem niepoczytalna, ja nie widzę prawdy i ja do tego potrzebuję Boga, bo On mi tylko może udzielić. I tak, jeśli, tak, bo tutaj już jest końcówka, chciałam jeszcze, yy, tak, jest tutaj jeszcze piękna zasada jedna, o której muszę wspomnieć na 71 stronie. Jeżeli seks przysparza nam dużo problemów, rzućmy się w wir pomocy innym. I myślę, że to odnosi się do każdego jednego problemu. Jeżeli coś sprawia nam... Duże problemy, jeżeli na czymś się zbytnio koncentrujemy, jeżeli skupiamy się na jakimś problemie, to tak jak napisane jest w Wielkiej Księdze, praca z drugim alkoholikiem jest lekarstwem na każdą naszą dolegliwość. Kiedy już wszystko inne zawodzi, praca z drugim alkoholikiem pomoże. Rzućmy się w wir pomocy innym, tak tutaj jest napisane. I po sporządzeniu tej osobistej inwentury, kiedy zobaczyłam, zobaczyłam, co mnie tak naprawdę blokuje od Boga i drugiego człowieka, mi, co sprawia, że moje życie jest jednym wielkim cierpieniem, co powoduje, że naprawdę nie daję sobie sama rady, to prze, przeszłam wtedy do piątego kroku i omówiłam, omówiłam te wady charakteru z moją sponsorką, przy, o, omówiłam z sobą i na końcu piątego, piątego kroku jest taki piękny też akapit, który mówi o tym, że po zrobieniu tej inwentury mam uklęknąć i podziękować Bogu za to, że lepiej go poznałam, że Zobaczyłam te rzeczy, które mnie od Niego blokują, i kiedy w szóstym i w siódmym kroku poproszę Boga w szóstym o gotowość do tego, żebym puściła te wady charakteru, żebym oddała, żebym, żebym dał mi tą gotowość, żebym ja już nie chciała żyć tymi wadami, żebym ja była w stanie Mu je oddać, żebym w szóstym kroku. Otrzymała od niego tą gotowość, żebym puściła te wady charakteru i w siódmym kroku poprosiła z pokorą, żeby mi je zabrał. Wtedy, kiedy wtedy Bóg mnie będzie uwalniał od tych wad charakteru, wtedy będę mogła nawiązywać relacje z Bogiem, wtedy będę mogła szukać tego drogowskazu, tego kierunku w moim życiu. Ale do tego właśnie potrzebuję programu, do tego potrzebuję. Przede wszystkim z siły większej, bo ja sama z siebie nie poradzę, nie dam rady. I dziękuję bardzo. Chyba już. Na, na tyle, dziękuję bardzo.